Promocja. Reklama. Wiosenna kumulacja LOTTO. Dziś Światowy Dzień Wody. Płyń z nurtem wygranych. Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach LOTTO i na lotto.pl Wizjonerzy od 40 lat. Pasjonaci z nieustającym głodem tworzenia. Profesjonaliści w każdym celu. Archicom. Ogólnopolski deweloper, który od 40 lat zmienia wizerunek polskich miast. Autor bestsellerowych inwestycji, takich jak Wieża Jeżyce w kultowej lokalizacji oraz Esencja na Garbarach. Mieszkania dla koneserów miejskiego stylu. Więcej na www.archicom.pl czy wiesz, że od stycznia zmniejszyły się limity leasingu? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Happy to you! Happy Witaj to you. Czy oni świętują 25. urodziny programu Witaj? Tak codziennie? Bo w apce codziennie jest okazja... Do świętowania! Codziennie, aż do 25 marca, możesz zdobywać dodatkowe punkty Witaj w aplikacji Orlen Witaj. Zrób zakupy za minimum 20 zł i zyskaj nawet 5,5 tysiąca ekstra punktów, które wymienisz na dowolny produkt na stacjach Orlen. Szczegóły w regulaminie promocji na witaj.pl ukośnik urodziny Orlen. Suwy Hyundai to bohaterowie z supermocami do twojej dyspozycji. Tucson jest gotowy na każdy zakręt i wyprzedzanie na prostej. Kona oświetli każdy mrok, ale to w blasku słońca docenisz jej nowoczesny design. Santa Fe jest idealny na wyprawy, nawet jeśli jedziesz tylko do galerii handlowej. Hyundai Tucson w wynajmie już od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj super oferty na ten i pozostałe suwy podczas dni otwartych od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach Hyundai i na hyundai.pl.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 Mężczyzna, który wjechał w przystanek tramwajowy przy Bałtyku nie miał prawka o najnowszych ustaleniach policjantów już za chwilę. Traci lotnisko, traci też miasto. Powiemy o poznańskich konsekwencjach konfliktu na Bliskim Wschodzie. Odpowiemy też na pytanie, dlaczego ścieżka w koronach drzew nad Maltą, mimo rozpoczynającego się sezonu, nadal jest zamknięta. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Mężczyzna, który w wyniku kolizji wjechał w przystanek na Bukowskiej i potrącił kobietę, po czym zamienił się miejscami z pasażerką, nie miał prawa jazdy. To nowe ustalenia policji po niedzielnym zdarzeniu. Kierowca wcześniej stracił uprawnienia. Kobieta, która podała się za kierowczynię może odpowiadać za utrudnianie śledztwa. Około 140 tysięcy złotych mniej wpłynęło do budżetu lotniska ławica ze względu na odwołane loty do Dubaju. Oznacza to też, że 4,5 tysiąca mniej pasażerów skorzystało z poznańskiego portu. Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała duże perturbacje w ruchu lotniczym. On, te perturbacje również dotyczą poznańskiej ławicy, która z lotniskiem w Dubaju, czyli jednym z największych lotnisk na świecie i takim dużym punktem przesiadkowym przy lotach do Azji, Poznań z Dubajem był łączony trzy razy w tygodniu lotami linii Fly Dubai. Te loty na razie się nie odbywają, natomiast stan na teraz jest taki, że linia Fly Dubai planuje przywrócenie ich do rozkładu po świętach wielkanocnych. Mamy nadzieję, że tak się stanie, choć oczywiście bardzo dużo zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie. Nie mówimy o stratach, mówimy o braku przychodów. I faktycznie od momentu rozpoczęcia tego konfliktu zbrojnego, licząc same przychody z z działalności lotniskowej, czyli te opłaty, które linia lotnicza uiszcza lotnisku za korzystanie z infrastruktury. One na razie nie są duże. To jest około 140 tysięcy złotych. Na razie to jest ta suma, którą sobie podliczyliśmy. Przy skali przychodów lotniska, która w sumie w ciągu roku w tej działalności lotniczej będzie wnosiła ponad 100 milionów złotych, to te 140 tysięcy to na razie nie jest dużo. Tak jak zarówno my na lotnisku, jak i myślę cała branża lotnicza liczy na to, że ta sytuacja się wkrótce uspokoi. Pasażerowie odzyskają zaufanie do tego, żeby latać i wypoczywać na Bliski Wschód. Mówił Marcin Wesołek z Ławicy. Poznań jest też atrakcyjnym kierunkiem dla osób z Dubaju. Ten kierunek, co nas bardzo cieszy, jest popularny w obie strony. To znaczy zimą przeważnie my jeździmy do Dubaju, bo jest tam bardzo przyjemna temperatura między 20 a 30 stopni. Natomiast latem, kiedy tam jest nieco cieplej, to znaczy rzadko temperatura spada poniżej 40 stopni, mieszkańcy Dubaju wyjeżdżają Wyjeżdżają. wyjeżdżają w poszukiwaniu bardziej łagodnego klimatu i trafiają między innymi do Poznania. Mamy kilka biur podróży, które zakontraktowały po kilkadziesiąt miejsc w każdym samolocie i ten wysoki sezon mniej więcej zaczyna się pod koniec czerwca i trwa do końca sierpnia. I wakacje 2025 chyba były najlepsze do tej pory. Goście przyjeżdżają na tygodniowe turnusy, spędzają w Poznaniu 1, 2, maksymalnie 3 dni, a potem ruszają w region Poznań, który na potrzeby. Tego turysty w zasadzie mamy określony od brzegu przez Berlin po czeską Pragę i Karkonosze. Natomiast też bywają takie grupy, które wtedy przylatują do Poznania i na przykład wylatują tymi samymi liniami z Pragi. Jest to turysta, który poszukuje zimna, wiatru, deszczu, czyli w zasadzie wszystkiego to, co nam dało polskie lato w zeszłym roku. I to jest turysta, który bardzo się cieszy, kiedy temperatura spada poniżej 20 stopni. We wszystkich relacjach, mediach społecznościowych mamy wtedy odnotowane, że jest plus 17, plus 16, a Wy męczycie się w Dubaju przy plus 50. Czyli reagują zupełnie inaczej niż my. My się chwalimy, jak temperatura jest podczas naszego wyjazdu, urlopu często powyżej 30 stopni. Tu mamy dokładnie sytuację w drugą stronę. I Poznań-Polska bardzo się podoba, podoba się doskonała relacja ceny do jakości, szczególnie latem, który raczej jest tym niższym sezonem w Poznaniu i w okolicach. Doskonałe jedzenie chwalą możliwość robienia dużych zakupów i dużo takich atrakcji związanych z naturą jeziora lasy, wszystko to, czego po prostu u nich nie ma. Na razie w zasadzie można powiedzieć, że nie tracimy, bo trwa sezon wyjazdowy, czyli na pewno tracą linie lotnicze, na pewno tracą biura podróży, które wysyłają ludzi z Polski do Dubaju lub przez Dubaj w świat. Natomiast to jest czas Ramadanu, czyli czas, kiedy goście z tych rejonów świata raczej nie podróżują, zostają u siebie. Ten Ramadan kończy się bodajże 19 marca i wtedy mamy kilka dni świąt i to jest ten moment kiedy goście wyjeżdżają w świat. W zeszłym roku mieliśmy kilka, kilkunastoosobowych grup, których oczywiście w tym roku nie będzie, bo to połączenie jest dalej zawieszone. Być może w połowie kwietnia wróci, natomiast na ten moment możemy powiedzieć, że tych kilkadziesiąt, no może 150 osób nie przyleci. Oczywiście szkoda, natomiast no nie są to liczby, które wywrócą poznańską turystykę. My mamy w ciągu roku kilka milionów turystów, więc oczywiście każdy przyjazd niezrealizowany jest dla nas niekomfortowy, bo chcemy, żeby ludzie do nas przyjeżdżali, szczególnie ci, którzy mają te wyjazdy już kupione. Natomiast no, to jest kropla w tej całym rynku. Najważniejsze jest to, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie unormowała się przed wakacjami, bo ten wysoki sezon zaczyna się od czerwca i wtedy rzadko my latamy w rejon Bliskiego Wschodu, więc jedyną głównym dostarczycielem pasażera są wówczas mieszkańcy Emiratów i liczymy, że tak też się wydarzy. Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Z ławicy bez problemów odbywają się loty do Turcji i Egiptu. Kładka w koronach drzew nadal jest zamknięta, a wszystko przez względy bezpieczeństwa. Zakład Lasów Poznańskich szuka wykonawcy do przygotowania przeglądu konstrukcji. Ze względu na bezpieczeństwo, no jest to drewniany obiekt w lesie. Niestety z naszych ekspertyz wynika, że no ten stan się pogarsza jakby tej, tej ścieżki. Z tego względu no musieliśmy ją tymczasowo zamknąć. Obecnie poszukujemy wykonawcę takiej szczegółowej ekspertyzy przeglądu, która stwierdzi właśnie,